Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litramy schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą i to kroimy i podsypujemy sosem. Smałujemy poczata, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyroczy nam czaso, kroimy, mieszamy i podajemy do sołu. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda Ci się to w kuchni. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Smacznego Podcastu Anusz Widelec. Troszkę opóźnionego tym razem, ale niestety jakoś tak się ostatnio wydarzyło, że zmienił się nasz cykl pracy. Trudniej nam się jest spotkać, prawda Jacku? Tak. Ja tutaj przy okazji, jak jestem, nie wiem czy już skończyłeś wstęp przy głosie, to chciałbym przeprosić wszystkich słuchaczy, którzy oczekiwali, że w dzisiejszym odcinku usłyszą o knedlach i... I jeszcze o paru innych rzeczach, to niestety dzisiaj tego nie usłyszą, bo tak jak powiedział Paweł, no, obowiązki, które praca, którą wykonujemy na co dzień, czasami krzyżuje plany nasze, żebyśmy się mogli razem spotkać, żebym ja mógł przygotować hmm, przepis, który Wam opowiem, a przypominam jeszcze tylko, że my opowiadamy tylko o potrawach, które sami robimy i jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia, jeżeli są to potrawy nowe, jakie nas spotkały, przygody z tym związane i co się nam udało, a co się nam nie udało. Tak, ale do tych myślę, że wrócimy. Ja nie chcę też tak z głowy opowiadać dzisiaj o nich. Natomiast no, tak jak wspomnieliśmy, nie zawsze jest tak, że będziemy nagrywać, chociaż mamy chęć, po prostu nie zawsze to się udaje nam zsynchronizować czasowo. Jacek pracuje często w nocy, w związku z tym w dzień pi Weekendy też nieraz są zajęte dosyć, więc po prostu będziemy nagrywać na tyle, na ile będziemy, będziemy w stanie, na ile będą nasze możliwości czasowe nam na to pozwalać. Jeszcze dla przypomnienia, przedstawmy się ponownie. Jacek Kuchmis po mojej drugiej stronie i Paweł Prokopowicz. Jacek nadaje z Anglii, ja nadaję z Polski. Co w sumie nie ma większego znaczenia. To tak dla porządku. Mm -hmm. Słuchaj, Jacku. Mm. Znaczy, Paweł, dzisiaj możemy spełnić w pewnym sensie jedną z y, obietnic, bo możemy poopowiadać o... Y, Obieclejmy, że jeden z odcinków będzie taki może mało kulinarny, a więcej o tych, co nas otacza, co nas interesuje, co żeśmy spotkali. Jakieś ciekawe wydarzenia albo... Coś, co zwróciło naszą uwagę, czy przykuło. Ale, nie wiem, jeżeli mamy przygotowaną jakąś jedną potrawę, to opowiemy o tym. Ja bym się chciał wrócić, jeżeli na to pozwolisz, do tematu takiego, wiesz, ja to, tak to oceniam, jak to taką zabawę w kotka i myszkę, wiesz. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Producenci jej żywności, jedzenia, mhm. produkują, a ludzie konsumują. Tak I teraz I teraz, tak. i teraz yy, no my jesteśmy jako nabywcy tych towarów, my głosujemy tak jakby na tego producenta. Jeżeli kupujemy, to znaczy, że popieramy to, co on robi, to, co on nam sprzedaje. No, tak mi się wydaje. Ja jeżeli yy, coś mi nie smakuje albo nie zgadzam się z tym, co jest na opakowaniu, to zwyczajnie tych produktów nie kupuję, ale jest jakaś spora rzesza tych ludzi, którzy to kupują, bo producent nie zbankrutował, prawda? Także pamiętajmy o tym, że my jako konsumenci głosujemy jako na producenta poprzez tak. zakupy. Tak. ja chciałem właśnie powiedzieć o tym, że swego czasu było w końcówkę lat 90. była mowa o tym, że nie kupujemy produktów różnych z jakimś tam E300, coś tam, E200, coś tam i tak dalej, i tak dalej. I moja historyjka krótka jest taka, że producenci, dlaczego mówiłem, dlatego mówię, że jest to taka zabawa w kotka i myszkę. Producenci zaczęli rozmawiać, no, przypuszczam, że z chemikami, jakimiś tam żywnościowymi, żywieniowymi, przepraszam, czy jakimiś tam innymi chemikami, którzy i powiedzieli, słuchajcie, potrzebujemy produkt taki, który po dodaniu do tego, tej żywności, czy tego asortymentu, który my tutaj sprzedajemy, osiągniemy taki efekt sam, czy konserwacji, czy odczucia słodkości, czy jakiegoś tam ostrości, czy, czy, tak? czy coś na stylu. Tak. Ale nie, będziemy, ale nie będzie to się nazywało E coś tam. I będzie tanie. I no, przede wszystkim będzie tanie, oczywiście, i nie będzie E. I okazuje się właśnie, że tak jest robione. I podaję teraz dwa, dwa przykłady. Nie, dlaczego nie powinniśmy pić przykładowo napojów albo soków robionych z, natura, z soków zagęszczonych? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto robi sok zagęszczony, dodaje cukier, dodaje jakieś tam inne produkty, które mają na etapie spowodować, że człowiekowi mhm. wydaje, się, że to, wydaje się, że to jest słodkie albo ma takie odczucie, tak? Mhm. po czym sprzedaje ten produkt temu producentowi, który robi właśnie te okay. napoje albo soki, naturalne, albo z naturalnego soku zagęszczonego. dodaje wody I, on, i czegoś tam jeszcze... I on już nie dodaje cukru i na opakowaniu znajduje się informacja, że nie jest to dosładzane, tak? Tak, mhm, tak. No i, tak właśnie, I teraz pytanie, powiedzieć. czy to nie jest dosładzane? Przez niego nie, ale czy w ogóle nie jest? Nie. Odpowiedzcie sobie sami. No, no właśnie. Taka sztuczka. To mi przypomina, no to mi przypomina, wiesz, prawdopodobnie też już o tym mówiłem, ale to tylko tak pokrótce powiem, jak dla mnie przykładowo, jeżeli ktoś sprzedaje drzwi, no to drzwi mają być z klamką i z zawiasami. I z zamkiem oczywiście. i z futryną, tak. A, no, albo bez futryny, albo z futryną, mhm. tak. Natomiast y, później dały się ogłoszenia. Pojawiły, że sprzedają drzwi. I cena była bardzo atrakcyjna, ale okazało się, że to jest sam... Nie wiem jakby to nawet nazwać. Materiał drewno albo Plastik, albo. Samo skrzydło. Tak, tak, bez niczego. I później się, wiesz, okazywało, że tak, no mam drzwi, bo tak jest w ofercie, ale to było naprawdę to było samo skrzydło, do czego należało właśnie dokupić zamek, klamkę, jeszcze ten taką tą metalową, która jest pod klamką. Nie, ten. No to wtedy robisz raban i proszę z kierowniczką. Nie tak się umawialiśmy. No i tutaj robisz, wiesz, Proszę, no, ona z... mówi, proszę pana. Proszę, książkę skargi karki tak. zażaleń. No i dlatego, dlatego przestrzegamy wszystkich. E, przypominamy jeszcze raz, po raz kolejny, już jak mantrę, żebyście sprawdzili naprawdę, jeżeli wam zależy na tym, żeby się nie truć, wiesz. No dobrze, Jacku, ale zadam ci pytanie takie uzupełniające, rozjaśniające troszeczkę myślenie. E, masz krzaczki malinowe w ogródku swoim i teraz te malinki sobie rosną podlewasz je wodą ładnie, ekologicznie nie nawozisz i te malinki porządnie Ci dojrzały pszczuki pozapylały, sobie zbierasz te maliny i chcesz zrobić sobie z nich sok na zimę do herbaty proszę mi powiedzieć w jaki sposób robisz sok z malin ja? no, co trzeba dodać żeby Ja ten sok, robię... żeby ten sok był dobry, trwały Cuk, cukru. cukru? No właśnie, no właśnie. Czyli wiesz, teraz w drugą stronę patrząc, no producent też dodaje cukru, bo w domu jak robisz ten sok, to też dodajesz cukru. Więc nie, nie może nie... No, nie, tego. Nie? Ale chodzi właśnie o to, że oni nie dodają cukru, bo cukier jest drogi. Dodają innych środków chemicznych, mm -hmm. które powodują, że masz odczucie słodkości. Właśnie chodzi o to, że producenci, tak jak już wcześniej żeśmy mówili, mleka, odciągają naturalny tłuszcz z mleka i dodają i wtłaczają różnymi maszynami mm -hmm. tłuszcz taki palmowy albo jakiś inny tani, który jest. No tak, bo tam Dlatego, to idzie do masłu dlaczego? czy do czegoś innego, no jasne, jasne. <coughs> I w ten sposób, wiesz, i w ten sposób uzyskujesz z litra mleka, które kupiłeś od farmera, na przykład tam za 2 złote. Mhm. Uzyskujesz, sprzedajesz mleko utłuszczone tam do 3,5% czy do 2%, mhm. które sprzedajesz też za 2 złote albo za półtorej złotego. A do tego jeszcze masz tłuszcz, z którego zrobiłeś właśnie masło, śmietanę no właśnie, czy cokolwiek innego. mając wiadro innego. mleka, robisz z niego półtorej wiadra mleka. Tak jak mając kilogram mięsa, robisz z niego 1,5 albo dwa kilogramy wyrobów. No to jest... No, ja jest... a propos... A propos mięsa, to właśnie kiedyś zawsze było wiadomo, że jeżeli kupiłeś na przykład na, na targu, czy od chłopa, czy od farmera kupiłeś świnie, która miała 100 kg, to wtedy było wiadomo, że tam około 60 kg miałeś gotowych wyrobów, czy coś w tym stylu, mm -hmm. prawda? No dobrze, a, a propos mleka jeszcze jest, jest taka tak sprawa, jest. że ostatnio dowiedziałem się z radia, że w Polsce w 2015 bodajże roku kończą się te limity mleczne, wiesz? zostaną zniesione w Unii Europejskiej, czyli nie będzie tak, że ty będziesz płacił karę za to, że za dużo mleka oddałeś do skupu, albo wylewał go gdzieś do rowu, bo po prostu jest nadprodukcja, jakoś krowa, wiesz, nieopatrznie wyprodukowała go za dużo i zostanie ten rynek uwolniony, no i teraz zastanawiają się wszyscy, co to będzie, co to będzie, czy ktoś zbankrutuje, czy jaka będzie cena mleka. No Cena mleka powinna spaść w dół, czyli yy, sery i inne wyroby powinny być tańsze, co po, po, powinno moim zdaniem korzystnie i pozytywnie wpłynąć na, na właśnie rynek przetworów mlecznych. Zgadza się. I wtedy wiesz, wszystkie masła, mm. wszystkie mleka, wszystkie sery, sery żółte powinny potanieć, no bo będzie tak jakby większa poda podaż mleka, z którego te wszystkie produkty się robi. To jest taka ciekawostka. No właśnie widzisz, to jest taki, jest, to jest taki wolny rynek i teraz tak, wiesz, no... Gdzie jest, wolny rynek? Tego ale gdzie jest wolny rynek w, w Unii Europejskiej? No w to był... czy, czy to nie byłby wolny rynek, jakby uwolnili no to te wtedy kwoty? Byłby, coś, tak? ale, ale mówisz, że jest. No Na razie póki co to nie jest tak za bardzo. Tak jak i sytuacja z cukrem, o którym tu już niejednokrotnie mówiliśmy dzisiaj. Wiesz, jaki jest polski cukier w tej chwili? E, biały kryształ. No dobrze, ale gdzie jest produkowany? A nie, nie, mam pojęcia. A czy w ogóle no, jest coś takiego jak polski cukier? Tak, no, jest to napis na, na opakowaniu, ale cukier, który jest tam sprzedawany w Polsce, to w większości jest produkowany w Niemczech na przykład. No to dlaczego jest taki napis? Aha, bo to jest nazwa zastrzeżona. No tak. bo jest limit, wiesz, Zykanlowa. każdy kraj ma, tak jak na, mówiliśmy o limitach na mleko, to każdy kraj ma limit produkcji cukru. I teraz wszystkie polskie cukrownie zostały już wykupione przez, no w większości przez Niemców chyba z tego, co się orientuję i nie produkuje się już tutaj cukru, bo się nie opłaca, tylko produkuje się tam w jednych dużych fabrykach, a sprzedaje się go, na rynki, się go wprowadza jako y, cukier z polskich limitów, bo każdy kraj może ileś tam sprzedać, wiesz? I teraz, y, no załóżmy, jak masz jedną wielką fabrykę, to wiesz, opłacalność produkcji jest większa, jest y, no, większa znacznie, bo jest inna wydajność niż w pięciu czy sześciu no rozproszonych fabrykach, tak? I teraz pozostały mhm. zamykasz, ludzi zwalniasz, masz nowe, nowoczesne maszyny, które to wszystko robią i potrzebujesz tylko kupić sobie limity, żebyś mógł sprzedać, wprowadzić na rynek tyle, ile, jaką masz wydajność tych fabryk. Więc w Polsce nie produkuje się już cukru za bardzo, tylko odkupują inni producenci zagraniczni limity polskiego cukru ale i... to czyli buraków też farmerzy nie hodują, tak? Hodują nie? sobie tam, wiesz, nie. świnki karmią albo jakieś nutrie dla siebie, bo tak na sprzedaż, to jakąś paszą, bo jest taniej. Straszne. No, tak to no wygląda. Dobrze, słuchajcie. Więc nie, nie, nie zdziwcie się, jeżeli w przyszłości, na przykład mieszkacie w bloku tam dziesięciopiętrowym, okaże się, że mm, tylko jedna kuchnia będzie działać, bo pani będzie gotować dla wszystkich, bo to się opłaca. Nie, no to jest chore, proszę Cię, no to no, jest chore. ale tu rozmawiamy o rzeczywistości, jak to w tej chwili wygląda. Dobrze, słuchaj, soki, soki, soki, mówiliśmy coś o sokach. Czy Ty lubisz sok pomidorowy? Nie. A, to powiem Ci, że to jest chyba błąd i nie wiem, dlaczego? czy się nie przekonasz trochę do soków pomidorowych mhm. po tym, co ja Tobie dzisiaj powiem Otóż. W ogóle, skąd nazwa, w ogóle skąd nazwa taka pomidor? a dlaczego w Polsce się mówi pomidor a w Anglii się mówi e, tomato? tomato? no nie wiem dlaczego, może mhm. Ty wiesz? A, to wszystko, bo taka była, bo tomato to jest taka oryginalna mhm. nazwa używana przez, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że pomidory pochodzą z Ameryki Południowej. Tak, Krzysztof Kolumb chyba je przywiózł do Europy. Tak. No, zapewne My... jako, początkowo jako rośliny ozdobne, tak, jak, tak jak większość Zapewne początkowo tak, to były rośliny tylko ciekawostki botaniczne, jakieś tam z innych krajów, które u nas nie rosną, jako rośliny ozdobne. No wbrew pozorom po prostu ten pomidor na początku nie był to takim pomidorem, jaki mamy dzisiaj na stole, czy kupujemy sobie na straganie. Mhm. Miał trochę inny kolor, a ta nazwa pomidor to pochodzi właśnie z francuskiego i ona się jakieś tam on przyjęła w, Polsce. być może wtedy no tak, Polska była zafascynowana. Włosi też pomodore mówią, hmm. prawda? Pa, pasta di pomidori. czyli tam z, z, złote, złote coś tam. Hmm. Pa, Jakoś paradajcy, pamiętam z Paradajcy to jest znowu yy, nazwa bułgarska na przykład. Czyli owoc z raju, para, paradise, prawda? Coś takiego. Hmm. <śmiech> hmm. No i dobrze, pomidor przypomnijmy, no dobrze, że jest, już... jest yy, warzywem, tak. owocem. Czym on jest tak naprawdę? moim zdaniem jest, to znaczy mnie uczono, że jest warzywem, wiesz, ale tak generalnie, wiesz, jaka geneza jest... Mm, jak na krzaku rośnie to jest każdym... owoc bardziej. No w zasadzie yy, no właśnie nie wiem, jaki to jest podział. no bo w zasadzie każdy taki... No, marchewka też jest niby owocem, a rośnie z kolei pod ziemią, no. ale przyjmijmy, że... No ale bo tak, bo tak na, Paweł, bo tak naprawdę to to jest owoc, hmm. wy, który wyrósł z, z ziarenka, no nie? noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci czy znaczy, wiesz, no słuchaj, warzywo to jest coś, co się waży, gotuje, tak? Jarzyna to jest... To się jarzy. Nie, to jest jarskie, to jest czyli normalne. bezmięsne. Mm -hmm. <laughs> no, trzeba by tak faktycznie się zastanowić, ale za, załóżmy, że pomidor jest warzywem, chyba, że koktajlowy to owoc, ten taki malutki. <laughs> Myślę, że to, to spór nie mógłby być końca, przyb... ale nie, ja Ci przyb... powiem, do czego tak, zmierzam. Przyb... Mm -hmm pomidor ma coś ciekawego w sobie zawiera mianowicie coś takiego co nazywa się likopen likopen to jest taka substancja podobna do, be do tego beta-karotenu który znajduje się w owocach czyli barwnik likopen jest taki bardziej troszeczkę czerwony chociaż w tych pomarańczowych jasnych pomidorach też on jest i, i też go tam znajdziemy likopen jest bardzo fajną substancją, która zabija wolne rodniki i jest anty rakotwórcza, czyli bardzo korzystna dla naszego organizmu. I co ciekawe, pomidory surowe mają trochę tego likopenu, ale po podgrzaniu pomidora, czyli jeżeli robimy z niego potrawę jakąś gotowaną, zawartość tego likopenu wzrasta. Likopen do... No właśnie, pozwoli, że Ci przerwę na moment. Właśnie pomidor to jest jedyne, jedyne warzywo, które ma więcej dla nas, dla nas jest lepsze, jeżeli je przerobimy, przygotujemy, czy coś w stylu. Mhm, dokładnie. Także ten likopan właśnie w podgrzanym pomidorze, jego zawartość wzrasta i on jest bardzo dobry no, na przykład dla mężczyzn też. Zapobiega chorobom prostaty na przykład. Jest, no, gdzieś tam robili goście badania, związane z nowotworem prostaty i na przykład wśród ludzi, którzy w swojej diecie mieli dużo pomidorów, zwłaszcza tych właśnie gotowanych, no powiedzmy na przykład Włosi, którzy non stop jedzą te sosy pomidorowe, jedzą spaghetti, to właśnie Grecy, -Grecy również, tak, to mieli właśnie mniej zachorowań w tym kierunku i stąd naukowcy no, zaczęli to badać, analizować i okazało się, że to likopan jest bardzo korzystnym, bardzo pozytywnym składnikiem, który właśnie jest zawarty w pomidorach także wiesz, zupa pomidorowa sosy wszelkiego rodzaju pomidorowe, suszone pomidory które są marynowane w oliwie i można je kupić też u nas powszechnie są bardzo pożądane oczywiście surowe no, ale... pomidory też można jeść, natomiast tak jak mówię zawartość tego likopenu wzrasta wraz z obróbką termiczną keczupy również jak najbardziej, tylko keczupy pamiętajmy, że zawierają sporą ilość cukru ale już sos pomidorowy no na przykład taki do spaghetti myślę, że jest bardzo fajnym produktem, który możemy spożywać i w ten likopen swój organizm zaopatrywać co jest ważne, to trzeba odrobinę oliwy, albo oleju albo jakiegoś tłuszczu, żeby ten likopen się lepiej przyswajał, wiesz stąd zupa pomidorowa to bardzo dobra rzecz no, no dobrze, w porządku, ale wiesz co, ja sobie nie wyobrażam pić. Tak jak kiedyś miałem takiego znajomego z pracy, który kupował sobie karton soku pomidorowego i w poniedziałki zawsze wypijał i mówi, że to jest ekstra, to każdy mężczyzna powinien pić. Jeszcze może on coś ja on się... wiedział, może, a ty nie wiedziałeś. Ja powiem ci, że ja lubię sos. Po, so... Wiem jedno, to jest niesmaczne, to jest niedobre. No, to, jest... To, jest, to jest bardzo dobre, ja, ja taki sok kupuję i piję bardzo często nawet dodaję Kość do niego nawet do niego dodaje na przykład odrobinę oliwy do szklanki takiego soku dodaję sos mhm. Worcester, który ty powinieneś bardzo dobrze znać ponieważ jest to sos angielski i coś takiego sobie mieszam daję jeszcze kroplet tabasco czasem jeśli mam ochotę i sobie to wypijam to jest naprawdę świetna sprawa wiem, że nie każdy lubi ale ja na przykład bardzo lubię sos pomidorowy i sok pomidorowy również Dobrze, Pawełku, czy Ty możesz w jakiś sposób, w, w, tylko tak w skrócie, jako przedmowa tego, co ja zaraz powiem, a propos pomidorów, przypomnieć, jakich używasz składników do zrobienia właśnie tego e, kaczupu? No, do, do, do tego kaczupu akurat nie używaliśmy pomidoru, do tego, który ja podawałem w przepisie. Można sobie tam cofnąć do tego odcinka. To ciekawe bo to był keczup, który był zrobiony keczup bez pomidorów Tak. keczup można i ze śliwek zrobić, też jest bardzo dobry ale no, to będzie chyba nie keczup wtedy, czy jak keczup keczup, to już kiedyś ja mówiliśmy o tym, no. keczup pochodzi z języka bodajże albo chińskiego, albo japońskiego, już w tej chwili nie, nie, nie pamiętam, nie mam komputera pod ręką, żeby sprawdzić, ale słowo ketchup oznacza mm -hmm. sos do ryb nie ma nic wspólnego z pomidorami. Ketchup to jest. Okay. Pierwotnie to jest Dobra. sos do ryb. W oryginale. Dobrze, to, to, dobrze, to jak ty robisz ten, e, e, ten ketchup? No, tak jak mówię. Czyli sos. Pod... Nie będziemy tutaj dublować. Proszę sobie posłuchać archi archiwalnego odcinka. Na pewno nie. chodziło mi no. o to, nie, chodziło mi o to tylko, jakie składników dodawałeś. Cebula. Albo z jakich składników to robiłeś? Cebula. Cebula. A później były. Cukier, woda. Cukinia, cukier woda, sól, ostra papryka słodka papryka, pieprz ocet, no i przyprawy jakieś tam jeszcze dodatkowo, co tam było no i jaki dobrze, i teraz koło. posłuchaj no i teraz posłuchaj jaki robi ketchup pewna jedna firma no bo w przeciwieństwie do Ciebie dodaje pomidory mhm. i na 100 gram y, y, modułu y, da, daje wodę, daje cukier czyli tak jak Ty Daje przecier z selera, ty nie dajesz. Daje przecier z cebuli, ty, ty dałeś cebulę. E, daje acetylowany, ty nie dałeś. Adypinian e, dyskrobiowy. ty nie Akurat dałeś. To ja nie mam, to nie daję. Tak. Jest to substancja zagęszczająca. E, sól dałeś, ocet dałeś, nie dałeś. Dałem, ocet. dałem, ocet jest potrzebny. Ocet dałeś, teraz kwas cytrynowy. No, to można dać można, dawałeś. ale nie dawałem. Mhm. E, regulator kwasowości dodawałeś? Nic z tych rzeczy. Nie. E, przyprawy, benzon sodu i substancja konserwująca. Tak jest, tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Pasteryzujemy tak my teraz i teraz możemy... sami możecie. Nie, nie. Tak. Pasteryzujemy, trzymamy w chłodnym miejscu ciemnym i spokojnie możemy korzystać z tego przez parę lat. Yy, tutaj mm -hmm. Producenci stosują inne trochę metody, no. Wybaczcie im. Tak, Ach. że nastrują. Dobra. I teraz, wiesz, kontynuując. A propos jeszcze, właśnie tych a propos pomidorów, to ja po prostu. No, mi nie spakuje wiesz co? Ja się nie dziwię dzieciom, które, którym pewne rzeczy nie smakują, i pomidorową uwielbiam bardzo lubię jeść swego czasu jeszcze nie mogłem się przekonać do przecieru, ale teraz już do, jakby dojrzałem do przecieru, więc jem. ketchup. to już rozróżniam między takim ketchupem, wiesz, przemysłowym, a takim robionym jakby, wiesz, w słoiku jakąś tam metodą domową. Ma lepszy smak, ale to nie jest jednak to samo, co ketchup robiony przez siebie samego. Natomiast Natomiast sok sok z pomidorów to jest dla mnie ochyda. no i to wszystko w temacie, nie mam nic więcej do powiedzenia jeżeli można sok z pomidorów zastąpić innym spożywaniem pomidorów, czyli de facto samych skrzaka, albo w postaci tych, w postaci tego sosu, jakiegoś tam spaghetti czy coś tam, to ja chętnie to w ten sposób zrobię, natomiast nie sok z pomidorów dla mnie to jest... No mi to jest to samo, tylko jedno jest ciepłe, drugie jest zimne jaka jest różnica w smaku? Nie ma pojęcia, wiesz? Nie ma pojęcia. No sok to jest, on jest bez smaku, on jest taki ostry i taki wykręcający po prostu, wiesz, ten z kartonu sok. To czyli ma smak. Okej. Okay. <grych> A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No ma taki ochydny, tak. Myślę, że najlepszą jednak metodą to byłoby zakupienie dwóch kilogramów świeżych pomidorów, prawdziwych takich, albo sobie zebranie ze swoich krzaczków. Wiem, że niektórzy hodują nawet pomidory w mieście, w, na balkonach. Masz wiesz, doniczkę, a, masz oczywiście. taką pnącą odmianę pomidora, jakąś tyczkę i sobie uh -huh. zbierasz swoje pomidorki. O człowieku, a propos, kontynuujmy ten temat, to jest bardzo ciekawe słuchaj, W ogóle zaczynała się, nie wiem czy kalendarzowa, ale zaczęła się jesień. No jest uh -huh. w ogóle taka odmiana Ludzie. ogrodnictwa y, powiedzmy jakiegoś takiego wielkomiejskiego, urban, hmm. y, nie wiem, jak by to nazwać. Urban Garden, Urban Garden, tak, coś takiego. Spotkałem się z tymi i faktycznie, wiesz, no, czy na oknie, no, gdzie masz ciepło w mieszkaniu, tak jakby w szklarni i chronisz um, rośliny od, od tych zanieczyszczeń, wszystkich spalin i tak dalej, mm -hmm. czy wręcz na balkonie, tak. w takim miejscu bardziej przewiewnym, możesz sobie rośliny hodować i możesz normalnie z nich korzystać. A Tak, właśnie. Ja a propos właśnie hodowli, słuchajcie, ja ostatnio oglądałem tutaj Taki program. Włączyłem telewizor chyba po dwóch tygodniach. Pomyśleliśmy sobie, z Gabriel kurczę. No stoi taki mebel w, w, w Living Roomie. I zobaczmy, czy on jeszcze funkcjonuje, bo tak generalnie do telewizji nie oglądamy. No i w sobotni poranek była audycja. Mhm. Taka, są takie Sunday Kitchen. Mhm. Taki serial, i później jeszcze jest paru innych ludzi. Zresztą takich tych programów. My, w zasadzie nastawiamy się przede wszystkim na te programy kulinarne, jest trochę i mm, pewne rzeczy nas dziwią, pewne rzeczy nas śmieszą, a pewne rzeczy są naprawdę bardzo ciekawe Ja jestem w pewnym sensie, powiem Ci szczerze, dumny, bo jest paru takich panów, którzy pokazują, wiesz, jak, jak zrobić jedzenie w zasadzie tak jak, w pewnym sensie tak jak my, natu, używając naturalnych produktów i udowadniają, że jest to w stanie tam, jest się w stanie tam bardzo szybko przygotować świeży świeże jedzenie, świeżą potrawę. Mm -hmm. No i teraz taki jeden z tych panów robi taki objazd po Countryside size, tutaj po Anglii, czy powiedzmy po Wielkiej Brytanii, bo w zasadzie mm. i do do Szkocji fruwa samolotem. I właśnie widziałem, wiesz co, taką farmę, gdzie, gdzie rosną pomidory. I właśnie tam pokazywał, wiesz co, powiem szczerze, z, wiem, z może z 10 albo 20 różnego rodzaju gatunków pomidorów, które produkuje ta farma. Tak. Słuchaj, to wszystko rośnie. W zasadzie, ja myślałem, że to są takie, tak jak y, kiedyś widziałem w y, Holandii, takie hydrofoniczne pot, y, potrawy. A, e, potrawy, przepraszam. Podłoże. Y, Podłoże, ale nie. Tam jest ziemia, ale oprócz tego, się pod ziemią też, y, czy są takie, wiesz, rurki, które dozują pewne tam y, odżywcze minerały, wodę, czy coś w tym stylu, żeby to ładnie rosło. Mm -hmm. Słuchaj, rośnie to wszystko y, w pionie. Te krzaczki mają takie wiesz, po 2 metry, są takie wiesz, siatki, żeby, jeżeli jest za duże na odsłonecznienie, żeby troszeczkę przyciemnić, jeżeli jest za małe na odsłonecznienie, to, to otwierają, to wszystko jest takie zautomatyzowane, że byłem w szoku. I właśnie opowiadał, pokazywał różne, hmm, tak jak są właśnie te koktajlowe, albo takie pomidory, takie podłużne. Mhm i z nich lepiej robić jakieś tam potrawy inne, albo takie okrągłe. Nie miał malinówek. Chyba malinówki to są taka, chyba Polska, Polska specjalność bo malinówek tak. nie miał takich. Mm -hmm. No i to było... No byłem w szoku, jak ta farma to wygląda. Później poleciał tutaj to wszystko. Mmm, poje, poleciał tutaj na południowy, jak jest, Konrwalia, południowo-zachodniej południowo skrawek Wielkiej Brytanii tak. do farmy, gdzie się znowu truskawki, wiesz, y, hoduje i nawet nie wiedziałem, że to aż tyle, że Anglicy tak dużo truskawek wiesz, y, mm, eksportują po prostu, wiesz? nie tylko, że zaopatrują własny rynek, ale eksportują bo Ale mają, teraz bo mają ma przymrozków myślę, że jest taki dosyć dobry klimat y, łagodny I ale może, teraz jest... tak, ter, teraz bomba słuchaj, bo to, zadam Ci takie pytanie kto jest produkującym producentem czy hodowcą herbaty no, w pierwszej, yy, w pierwszej myśli bym powiedział Indie, Sri Lanka, Ceylon. Chin, Chiny, prawda? No, Chiny, tak, tak dobrze. No to więc byłem, byłem w szoku, jak zajechał dziś tutaj na kraniec naprawdę tej wyspy tutaj angielskiej. Mhm. Zajechał do faceta, który e, hoduje krzaki, herbaty. No, popatrz. I co jeszcze? i eksportuje tą herbatę. I co jeszcze? Do Chin tą herbatę eksportuje. No, Człowieku, w szoku. Czyli odpowiednia jakość, odpowiednie gatunki i tak. to wszystko się przekłada to. na to, że później znajdzie nabywcę, bo pomimo tego, że jest tej herbaty dużo na całym świecie, to no, odpowiedniej jakości produkt znajdzie swojego nabywcę. Wiesz, tak jest, tak no. jest z czekoladą organiczną, którą gdzieś tam na, na wyspach goście robią wszystko, manufaktura też można czasami zobaczyć gdzieś tam na, na, na internecie, czy może w telewizji są jakieś programy, gdzie wszystko jest zbierane ręcznie, wypalane, wiesz, w jakichś tam bardzo prymitywnych piecach, później jest to mielone no, prawie że ręcznie, czy tam przy użyciu niewielkiej techniki i to wszystko jest, no, no manufaktura i taka czekolada jest, nie wiem, tabliczka kosztuje, wiesz, powiedzmy, 4-5 funtów, czyli no, na nasze około 20, 20 paru złotych za tabliczkę, ale okazuje się, że mają nabywców, bo to jest, no to jest dobre, organiczne, wiesz, naturalne i zupełnie inaczej smakuje. Są u nas taki, tacy producenci no może nie będę wymieniał, ale to, to co jest w środku, to nie się, w ogóle nie, nie, powinno się nie, się, nie powinno nazywać się czekoladą, bo to, to jest produkt czekoladą podobny jak ktoś żył w, w czasach socjalizmu, to dokładnie wie, o co chodzi. Czekoladą mhm. to by to, to bym tych rzeczy nie nazwał, absolutnie. Mhm. No, no wiesz, to, to, to ja powtarzam wielokrotnie, że ja wolę sobie kupić taką czekoladę za, tak jak za 5 czy za 10 funtów i smakować się tą jedną, e, tym, tą jedną dziesiątką tego, co sobie odłamie mm -hmm. niż wcinać coś takiego, co się klei, ciągnie czasami takie czekolady te z, z Lidla kupowane są takie jakby, nie wiem, tańsze czy w produkcji, no, rzeczywiście cenowo one są tanie, ale to jest niesmaczne. Co, to jakbyś prawie, prawie taką, jakbyś gumę żył taką czekoladową, wiesz? No, masakra. masakra. Wiesz, no, ze, ze wszystkim jest taka, taka, powiedzmy, relacja, że jeżeli kupisz coś drogiego, a zjesz tego odrobinę, to tych wrażeń nie zastąpi Ci, nie wiem, kilogram tańszych produktów. <śmach> Smak jest mm -hmm. po prostu nie do, nie do przyrównania. No pamiętajcie, pamiętajcie, co kupujecie i naprawdę moim zdaniem warto szczęściarzem jest ten, kto ma dostęp do jakiegoś zaprzyjaźnionego farmera, który wie, który wie jak on to e, hoduje, produkuje, pielęgnuje i sprzedaje i możesz sobie to e, masz dostęp do takich świeżych produktów, a nie przerabianych chemicznie itd. No jeden minus powiedzmy tego jest taki, że te produkty bez żadnych dodatków, widać, że one mają krótszą przydatność do spożycia i one się psują zwyczajnie tak jak mieliśmy paprykę taką organiczną, wyhodowaną gdzieś tam przez babcie w szklarni, bez mhm. żadnych oprysków, absolutnie żadnych. Papryka nie była może tak duża i dorodna jak te w sklepie. Była oczywiście bardzo smaczna, mhm. taka mięsista, naprawdę pachnąca i miała... Pachnąca, przede wszystkim. I tak, miała, też, naprawdę taką pełnię smaku, ale niestety ona się nie utrzyma zbyt długo i ona po prostu po paru dniach, jak będzie powiedzmy u nas gdzieś tam już w mieszkaniu to na wiotczeje, widać wyraźnie, że tak jak byłby z niej woda, a później zwyczajnie zaczyna się psuć, czyli widzisz nie ma w niej w ogóle tej chemii, nie ma oprysków żadnych i powoduje to, że... Czyli następują naturalne, naturalne procesy. Przydatność takiego czegoś jest krótka, ale naprawdę smak wyjątkowy i widzisz, dlatego producenci no myślę, że są zmuszeni w pewien sposób przez handel, przez ten cały łańcuch dystrybucji do tego, żeby te produkty miały jakąś tam dłuższą y, datę przydatności Przedod... do spożycia. Przez, przez odbiorców, no nie? No tak właśnie jakby rynek to też wymusza, reguluje, bo to wiesz, wszystko działa w obie strony. Jedne rzeczy mogą narzucać producenci, żeby zwiększać swoje zyski, a drugie, y, drugie powiedzmy rzeczy reguluje tak jakby łańcuch dystrybucji i taka papryka, która będzie się szybko psuła, no na pewno nie byłaby chętnie kupowana przez hurtownie, przez jakieś du dużo powierzchniowe sklepy, dlatego, że no byłyby straty, prawda? Przykre to jest. Ale, ale my, wiesz, jako powiedzmy konsumenci możemy sobie oczywiście pozwolić na to, żeby skrócić ten łańcuch dystrybucji i przez to jeść zdrowsze pr produkty, czyli tak jak mówimy, zrób sobie to sam, to wtedy coś na tym zyskasz. Jeżeli na przykład sam byś sobie miał gdzie hodować, a takie na przykład małe papryczki, to można również na oknie właśnie hodować, to wtedy masz bez żadnych nawozów i zrywasz na świeżo z krzaka tyle, ile ci tam potrzeba. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ten łańcuch edukacji, wiesz, ej, który, nie wiem, czy to może wynika, wynikało z przekazywania tej wiedzy, że ja jakoś, jakoś słuchałem, czy coś, jest troszeczkę inny. My tutaj się wiesz, tutaj spotkamy z emigrantami, młodymi emigrantami takimi, wiesz, nawet w wieku naszej córki, mm -hmm. czy jeszcze młodszych. To naprawdę ich wiedza kulinarna, ich wiedza... Świadomość. Na temat tego, co ich jedzą, świadomość, to jest czasami zerowa albo żenująca, wiesz. Mm -hmm. No naprawdę, to jest przykre, że tak się dzieje, no, chciałem powiedzieć właśnie dzięki temu, dzięki takiej postępowaniu, dzięki temu właśnie ci producenci, którzy produkują paszę albo taką pretender food, to mm, korzystają. Robią kokosy, robią biznesy, tak jest. Wiesz, to jest tak, że niektórzy ludzie są leniwi, nie, no, twierdzą, że się nie znają na kuchni, po prostu im się nie chce. Są ludzie, którzy nie mają czasu, bo nie wiem, jedzą w przerwie do, pomiędzy jednym a drugim zajęciem, albo gdzieś tam oglądając film, albo nie wiem, w pracy na szybko, coś tam jedzą. Są ludzie, którzy w ogóle nie biorą śniadania do pracy i gdzieś tam dopiero co ja będę dzisiaj jadł, o to dzisiaj zamawiamy, prawda, z gotowego z miasta, albo gdzieś tam, o, zatrzymam się po drodze, to sobie coś kupię. No, to jest takie troszeczkę jakby lekceważenie tego potrzeb swojego organizmu, bo coś tam sobie zjem, ale wtedy nie ma ani mowy o tym, że sobie jakoś zbilansujemy te posiłki, czyli będziemy, wiesz, dostarczać równo, różnorodne yy, potrawy i składniki mineralne, które są nam potrzebne, tylko o, coś tam sobie zjem, czyli coś, coś tam sobie złapię. Albo coś słodkiego, prawda, jakiegoś może się, jakąś kolę, albo jakąś tam bułeczkę, albo jakieś, nie wiem, ciastka, albo jakiś batonik, albo, albo coś po prostu z miasta, jakieś, jakieś, jakieś żarło, które też nie zawsze jest zrobione tak, jak robimy to w domu. Hmm, no szkoda, szkoda, wiesz co, bo ja pamiętam z lat dziecinnych, że do, do szkoły, to do, zawsze dostawam kanapki. Mm -hmm. No i widzisz, to jest też może edukacja to od małych lat jakoś tam wchodzi w krew i, i później o tym pamiętamy, zwracamy na to uwagę. No wiesz co, jeszcze tak, takie sprzeczne rzeczy są, wiesz co, tak dla mnie sprzeczne, bo raz jedni mówią tak, drudzy mówią tak, wiesz, jedni mówią, że człowiek, czy człowiek w naturalny sposób powinien przestać pić mleko jak przestaje ssać piersi własnej matki, a inni mówią, że człowiek powinien pić mleko, bo mleko to jest wapń i potrzebny jest do prawidłowej mm -hmm. budowy kości. I no to jest wiesz, mamy tolerancja takie na lektodę i to podobno zależy od grupy krwi, to po pierwsze, bo są ludzie jakby wywodzący się z pasterzy, którzy przez całe życie jedli mleko, a są tacy, którzy w większości żywili się mięsem na przykład, prawda, czy tam, czy tam fasolą, jakimiś tam roślinnymi produktami i to podobno gdzieś tam jest jakoś u nas w, w genach czy w grupie krwi zapisane, ale też faktycznie z tym lekiem nie wolno przesadzać, bo ono zakwasza organizm, też hamuje przyswajanie niektórych produktów e, tak, tak, masz rację Paweł tylko <grych> chciałem powiedzieć, że ja robiłem takie eksperymenty i po prostu wiesz no ja już mam za sobą na przykład głodówkę jednodniową albo głodówkę trzydniową, tak jak to niektórzy mówią, że zalecana jest mhm. co jakiś czas. Mam za sobą coś takiego, że odstawiłem jakiś produkt konkretny, wiesz, mhm. na przykład ja odstawiłem swego czasu, odstawiłem cukier. No i lekarz, miałem badania okresowe i lekarz mówi, proszę pana, pana, czy coś pan nie zmienił z dietą albo coś, bo widzę, że tutaj porównując poprzednie wyniki, że u pana spadł cukier. Mówię, no tak, panie doktorze, bo przecież cukier to biała śmierć, mąka to biała śmierć, to przestałem słodzić. Nie, nie, nie, wie Pan co, to niech Pan się tego nie słucha i, pan, i normalnie Pan słodzi, bo Pan musi słodzić, prawda? Mm -hmm. I to samo dotyczyło, wiesz, mleka i to samo dotyczyło mięsa, prawda? To samo dotyczyło na przykład, nie wiem, pomidorów, marchewki, czegoś, co tam yy, wymienimy i po jakimś czasie po prostu mi się te produkty śniły, wiesz co? Ja sobie marzyłem o tym, że ach, no niech ja dzisiaj wrócę z pracy, bo tak jak mówiłeś, pracuję akurat wtedy, kiedy wyśpicie, jak przyjdę do domu, jak wyjmę tą butelkę mleka, jak w nasypie musli, zleję mlekiem, prawda, albo jak sobie tam podgrzeję to mleko i zjem z makaronem w poniedziałek, bo jeszcze został makaron z, z niedzielnego rosołu to nasycę się i będę szczęśliwy. Prawda? Także po jakimś czasie po prostu no, odruchowo sięgałem po, po tą butelkę mleka. Wiesz? Odruchowo sięgałem po przykład mięso i po dwóch tygodniach nie jedzeniem odruchowo sięgałem po mięso, bo, bo chciało mi się zjeść takiego z takiego wiesz, schabowego albo jak Gabrysia zrobi takie rolmopsy, albo kawapici. Mm, będzie się działo na podniebieniu. I po prostu tylko, a na zakończenie powiem, wiesz, słyszałem wiesz, takie powiedzenie, ale sam jeszcze tego nie sprawdzałem. Wiesz, Fadze powiedział, że w ogóle nasz organizm nie jest przystosowany do soli. W ogóle soli powinniśmy nie używać, bo sól nas zabija. Zresztą kiedyś ludzie też w ogóle nie sól wydaje, że ono tam po iluś tam latach, w każdym razie wiesz, coś, wiesz, po co się soli używało tak. dawniej, przede wszystkim po to, żeby nie było lodówek, by więc konserwowało się mięso, tak, suszyło się ryby, tak, tak, soliło tak, się tak, je na tak. słońcu, bo sól wyciąga wodę, w ten sposób również soliło się mięso i to mięso, no, powiedzmy wieszało się Lóżę na hakach i takie plastry tego mięsa można było y, zasuszyć po prostu na, zupełnie pozbawić je wody i wtedy przechowywać gdzieś tam ze sobą w podróży i później gotując to mięso tak jakby z powrotem czy rybę, z powrotem wtłaczaliśmy wodę w to i była potrawa gotowa, że no później wynikowa potrawa była słona no bo tej soli zawsze trochę zostanie, chociażbyśmy to wypłukali później raz, czy drugi, czy trzeci tak. to po prostu tak. ten smak jakoś wszedł na w krew i, no i dzięki temu myślę, że ta sól zagościła ona coś tam nam daje, bo to jest NACL, czyli mm. chlorek wapnia, a wapń jest potrzebny dla organizmu i tak jak tu mówisz, że mamy nietolerancję mleka, to w mleku jest zawarty wapń i jeżeli mówimy o nietolerancji mleka, to jest nietolerancja laktozy przede wszystkim w głównej mierze, mm -hmm. a teraz laktozę można rozbić i właśnie na przykład poprzez robienie jogurtu, czy kwaśnego mleka, czy, czy, czy jakichś innych produktów, czy właśnie serów, tu mamy ten, jakby tą laktozę rozbitą trochę i łatwiej jest przyswajalna. Czyli jak na przykład ktoś ma nietolerancję na mleko, to może na przykład za to sobie pozwolić na kawałek żółtego sera. Też są sery na przykład produkowane bez laktozy. Może nie jest to jeszcze w Polsce takie popularne, ale no jak byliśmy w Szwecji, na przykład w Anglii, myślę, że jest tak samo przepraszam, masz na pewno mleko bez laktozy, masło bez laktozy, ser twaróg czy ser żółty bez laktozy, które mogą właśnie jeść takie osoby z powodzeniem. I tak no to oczywiście, że tak. E, e, oczywiście, jeżeli mamy możliwość, to też słyszałem o tym, że jeżeli ktoś, tak jak ja, nie może się obyć bez mleka, to żeby pił właśnie jogurt e, czy z siadłem mleko. Tak, bo to jest, to jest już tak pie... jakby ta laktoza troszeczkę jest rozbita i jest łatwiej przyswajalna, tak. więc y, nawet bym powiedział, uh -huh. że zdrowsze są takie y, produkty tak, przetworzonego tak mleka niż samo mleko. Ale tak jak mówisz, no mleko też y, ma swoje tam zalety, walory smakowe i raz na jakiś czas na pewno nie będzie szkodliwe, jeżeli nie będziemy go pili codziennie i w nadmiarze po kilka szklanek dziennie. No, z umiarem oczywiście, y, tak. Z umiarę, lepiej jest tak, właśnie tak, z wypić szklankę mleka, szklankę, soku pomidorowego, nie, nie, soku pomidorowego dla odmiany Panie Jacku, może się nie, nie, nie, nie pijcie soku, nie, nie, nie słuchajcie się nie słuchajcie się tego Pana albo po prostu wody mineralnej czy tam czy tam po prostu wody yy, czy herbaty o. no tak, masz rację, mhm. masz rację tylko z herbatą też czy z kawą należy pamiętać jeszcze jedną rzecz, że to też najczęściej słodzimy. Ja akurat herbaty w ogóle nie słodzę żadnej, żadnej kategorycznie żadnej. Nie, nie jest, nie jest, nie jest zacierka. Tylko o herbacie i o kawie należy pamiętać, że jeżeli wypijemy ją po, późnym popołudniem, to możemy mieć później problemy z zaśnięciem czy ze snem będziemy się budzić w nocy, bo zawartość teiny czy kofeiny, która działa też w podobny sposób, połudzająco, na noc nie jest skazana. Mhm. ale możemy napić się na przykład herbaty zielonej, czy herbaty jakiejś owocowej, czy jakieś melisy, która no też działa uspokajająco, tak. czy jakiegoś rumianku, czy herbaty miętowej, która tam po jakimś tam bardziej mięsnym obiedzie też nam troszeczkę pomoże. Także jest do wyboru tych herbat bardzo, bardzo dużo. Te ziołowe to są na pary bardziej niż herbaty, bo herbata no to pochodzi powiedzmy z tego krzewu herbacianego, mm -hmm. ale tak powszechnie nazywa się to herbatami. No właśnie, wiesz, ja też tak się zachodziłem w głowę, jak tam, wiesz, ktoś powiedział, że tam w jakiejś audycji kulinarnej, że tam, wiesz, tam butelka coli tam 0,33 litra, czy pół litra, to tam jest ileś tam łyżeczek cukru mm -hmm. zawiera i mówię tak, no dobrze, słuchajcie, no ale jak ja sobie zrobił herbatę taką w półlitrowym kubku i wlał, osi, i wsypał 8 łyżeczek cukru, no to przecież ja tej herbaty nie wypiję, bo to, to będzie ulepek. Słuchaj, to nie mieszaj, bo słodkie nie lubisz. A oni... A, a tutaj wiesz, dziewczyna mówi, no tak, panie Jacku, ale to do, dodają jakiegoś, wiesz, tam kwasu y, cytronowego czy czegoś innego, żeby obniżyć ten, wiesz, poziom. To uczucie no, słodkości. E, mhm. Tak, to uczucie ale słodkości. Ale zrób sobie tak, eksperyment. Tak, tak, Dodaj no. sobie, weź sobie Coca-Cola i sobie jeszcze sobie tam jedną albo dwie łyżeczki cukru. Jeszcze więcej. I, I coś wtedy spróbuj to wypić. To już jest pewnie tak słodkie. Nie wiem, nie, nie próbowałem, ale na pewno już wtedy będzie dopiero do. Będziesz czuł, że to jest przesłodzone, bo to już jest gęste się zrobi Ale przecież. teraz, Paweł, ale teraz jest pytanie: jak ja bym tą Pepsi zagotował, to co na dnie i wygotował wodę, to na dnie mi zostanie cukier. Wiesz co, to, to jest, jest pytanie do niektórych wiesz do kogo To jest pytanie do niektórych piekarzy, którzy, jak się ostatnio dowiedziałem, barwią przy pomocy Coca-Coli chleb. I wtedy jest taki wiesz ciemny, taki A. taki. Taki żytny. Taki, taki z pełnego ziarna. tak? Taki żytny. Żytnie pieczywo, jak wiemy, jest ciemne i podobno właśnie Coca-Cola bardzo dobrze barwi pieczywo. Czy karmel na przykład. No, o karmelu to już słyszałem, ale mm -hmm. o dodawaniu Coca-Coli, żeby zabarwić chleb, no to powiem Ci, że to jest naprawdę już technika wysokich lotów. I karnia pełna niespodzianek. Czy ty, czy ty jak robisz właśnie w domu chleb, to da, dajesz troszeczkę coli, żeby taki był ładny ten chlebek? Nie proszę, nie proszę, pana, u mnie jest chleb taki ciemny, bo ja dodaję naturalne ziarno albo znaczy ziarno, no mąkę taką, wiesz, wiesz. Czyli wyjdzie, wyjdzie z wyjdzie z naturalnego jednak ten kolor, nie trzeba tej Ale klikatorii. tam ta biała mąka jest tańsza, wiesz? Biała mąka jest tańsza. No Dlatego... właśnie I to wszystko, wszystko tam tutaj już tłumaczy zawsze coś bierze się z czegoś no i, i poza tym wiesz, już powoli kończąc to przypomnę jeszcze raz, bo już napomknąłem ale nie pociągnąłeś tego wątka mamy jesień, zaczynają się czas, zaczyna się czas grzybobrania no, Zaczyna, on już, on już się kończy w Polsce bo już przymrozki u nas są przymrozki? no nie, u nas w nocy ostatnio, tej nocy było plus 16 stopni, nie było zbyt zimno ale dobra, co chciałem powiedzieć jesień ma swoje uroki i lato ma swoje uroki wiosna ma swoje uroki i zima również ale moją ulubioną porą roku jest właśnie jesień. Mhm. I czego mi brakuje na przykład tutaj w Anglii, to, ale też zobaczyłem właśnie, że ludzie, zbija, już też ludzie zbierają wiesz, jeżyny, bo tutaj dużo jest takich naturalnych żywopłotów mhm. i obsadzane są te żywopłoty na przykład jeżynami. Też widzę, że ludzie zaczynają zbierać jeżyny i jeść, a nie kupować tylko w Tesco. A czego mi tu brakuje, to mi brakuje, wiesz, co zawsze lubiłem, zrywać orzechy włoskie. O, jest ta Jak one jeszcze, Jak one jeszcze... Jak one jeszcze były, a to ciekawe, bo u mama mamy mówi, że nie ma nic, się nie urodziło, mm -hmm. e, wiesz, kiedy one jeszcze są w zielonej łupinie mm -hmm. i wtedy się nożykiem wtedy, wiesz, od tej... A, gdy i samo to białe się je pycha. Mm. tak, tak, tą żółtą skórkę się ściąga z tego orzecha i to się zjada albo świeżo, albo świeżo zaraz po ołupiwaniu. to też wtedy możesz rozgniatać to i, i jeszcze mm. jest ta skórka do zdjęcia i jest, y, to jest pychota to jest coś, orzechy, bardzo, to bardzo dobra, dobra rzecz Różek. tak jak masz musli czy różnego rodzaju takie właśnie zdrowe mieszanki czy mieszanki takie no, studenckie nazywane, czyli masz tam rodzynki, orzechy włoskie orzechy laskowe, nerkowca to są takie przekąski, które są zalecane zamiast właśnie słodyczy, zamiast jakichś batoników, chipsów, no to właśnie jeżeli są mm -hmm. te orzechy i macie dostęp, to jedzcie przynajmniej garstkę dziennie, bo to są mm, źródła bardzo fajnych y, olejów, tych y, wielonienasyconych, które są bardzo potrzebne w naszym organizmie i które y, na przykład, tak jak to od dziecka nam wymawiano, że potrzebne są dla mózgu, dlatego żeby się rozwijał, żeby przyswajał wiedzę więc to są bardzo korzystne, korzystne związki, które właśnie są w orzechach i jeżeli macie, to nic, tylko dziadek do orzechów wsiadać i chrupać. No stąd powstał to, czy masz olej w głowie, tak? Albo nie ma oleju w głowie tak. z tych orzechów. A powiedz. jeszcze a propos właśnie jesieni grzybów, no to ja już sobie trochę grzybów ususzyłem, trochę sobie zamroziłem. Zaraz powiem o tym mrożeniu może te dwa słowa, bo nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, że można... Nie sądzę, żeby ktośkolwiek wiedział. Opowiadać śmiało. A Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No tak, Grzyby na przykład marynujemy, jemy na świeżo, jakieś tam sosy, jakieś pieczenie z, z tymi grzybkami. Możemy grzyby suszyć albo właśnie zamrozić sobie do późniejszego y, używania. Ja takie grzyby sobie zbieram, mrożę przeważnie albo kurki, albo prawdziwki. To są grzyby, które no, są grzybami najwyższej jakości, i można z nich cokolwiek później sobie zrobić, czy jajecznicę, czy zupę, czy zupę krem. A Paweł, a, Paweł, a takie jak ten kozak albo maślak? Maślak raczej tylko na świeża do sosów, albo ewentualnie do marynaty. Mhm. Pamiętajmy w maślaku, żeby ściągać skórę, nie dlatego, że ona jest powiedzmy lepiąca, a dlatego, że ona jest ciężko, bardzo strawna i maślaków jakbyś za dużo z tą skórą, to będziesz prawdopodobnie miał problemy żołądkowe, będziesz problemy. długo zdrawił i będzie żołądek Twój bardzo zmęczony. Dlatego... To ty, no, to ty naszym słuchaczom takie potrawy proponujesz? No, ja mówię o maślaku. W maślaku trzeba no, zdejmować okay. skórę. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby, no, oprócz walorów smakowych i powiedzmy pewnych substancji mineralnych, to nie mają one za wiele wartości ani kalorycznych, ani jakichś tam specjalnie mhm. zdrowotnych natomiast są cenionym dodatkiem w naszej kuchni. Można zrobić grzyby z kapustą, można dodać do bigosu, można w no, różnych parę rzeczy zrobić, chociażby pierogi, prawda, na Wigilię. Paweł, tak, Paweł, ja Ci powiem szczerze, że to jest, to, jest, <grych> to jest niesamowite, bo tak jak powiedziałeś, one tam nie mają poza walorami smakowymi i poza tymi walorami takimi, które dodane do jakiejś potrawy podkreślają smak tej potrawy i robią z niej jakieś takie powiedzmy arcydzieło mm -hmm. czy czarodziejską potrawę, nie mają nic, ale takie jak powiedziałeś, to jest taki powiedzmy nic nie dający niezbędnik do potrawy. tak? tak. To no jest niesamowite. mają wielo amatorów, tak. oczywiście unikamy grzybów, które nie znamy, których nie zbieraliśmy sami, a nie jesteśmy pewni. Lepiej nie zjeść, jak, jak po prostu się strudzi albo, albo, albo mm. po prostu się zatruć na śmierć, tak. co jest częstym przypadkiem. Podobno włosie są jeszcze bardziej wszystkożerni, jeżeli chodzi o las i tam jest bardzo dużo zatruć grzybami. Tak słyszałem w zeszłym roku, że oni to już po prostu wszystko, co leży na, na ziemi, to tylko zje, zebrać i zjeść i bardzo liczne są przypadki zatruć. No ale nic, my nie o tym. Grzyby sobie y, y, y, obczyszczamy ładnie, czyli obkrawamy wszystkie takie miejsca, które nam się nie podobają Nogę najlepiej sobie skrócić do około centymetra i interesują nas najbardziej te kapelusze. Grzybów teoretycznie nie powinno się myć, jeżeli je mrozimy, tylko wyczyścić pędzelkiem z tego piasku. No, wiadomo, prawdziwki to tam najczęściej na piasku mm -hmm. rosną. Ale też można, i można właśnie je albo zamrozić w całości, albo większe sztuki sobie pokroić w takie kawałeczki, w talarki i zamrozić w takich porcjach jednorazowych, że wyciągniemy i od razu zużyjemy. Najlepiej podpisać, co to jest i kiedy to zostało zamrożone, tak jak to w przypadku produktów, które dłużej będą leżały w zamrażalniku i w takich małych porcjach wrzucać. Ewentualnie drugą metodą, też bardzo dobrą, może nawet lepszą, jest krótkotrwałe obgotowanie tych grzybów i wtedy po wystudzeniu zamrożenie ich. Ta metoda jest, powiedziałbym, lepsza dlatego, że... Pozbywamy się przy okazji wszystkich nieczystości, które są poprzyklejane, jakieś drobne pyłki, kawałeczki piasku, jakieś drobinki, które są na grzybie, one w, przy tym gotowaniu spadną po prostu. Tylko nie gotować za dużo, obgotować po prostu i wtedy wystudzić i zamrozić. A trzecia metoda, też bardzo fajna, to jest taka, bierzemy cebulę, kroimy sobie ją w piórkę czy tam w kosteczkę, odrobinę masła, yy, przesmażamy grzyby razem z tą cebulą i wtedy możemy dać do sosu. Do, do pierogów czy do zupy. Już taki gotowy gotowy był Bardzo fajna rzecz. Warto mieć pod ręką chociaż kawałek takich grzybów. No, tak jak mówisz, smak jest nieoceniony na pewno, a grzyby zebrane własnoręcznie bardzo dobrze smakują. Ja jeszcze bardzo lubię grzyby marynowane. No tutaj sprawa też jest prosta. Słoiki. Zapewne ma każdy pod ręką, bo zawsze kupuje jakieś, jak nie kapustę, to ogórki, jak nie, to jakiś dżem. Coś tam się no, zdarza nam kupować, prawda? Albo musztardę. Albo musztardę. Takie małe słoiczki też są fajne, bo na raz można zjeść. Nie, nie trzeba od razu wciągać tych grzybów nie wiadomo ile. No, większy tak, słoik jest hmm. fajny, jak przyjdą goście, to wtedy można poczęstować. A poparcie tutaj mam z lasu, sam zbierałem prawdziwki, bardzo proszę, smacznego. Grzyby do marynowania to powinny być grzyby młode, zdrowe. I, I mniejszy tym lepszy, no może nie takie jak paznokieć, ale takie 2-3 cm są takie na, wiesz, na raz do gęby, jak to się mówi, są najlepsze, no i tutaj zasada jest prosta 4 szklanki wody szklanka octu to jest ten podstawowy yy, podstawowy przepis i to są proporcje na oct 10% spirytusowy, do tego dodajemy odrobinę cukru dla złamania yy, ziele angielskie, które ty i ja bardzo lubimy, pieprz liść laurowy ósemkę cebuli na każdy słoik można dodać gorczycę jeżeli ktoś lubi ziarna gorczycy niektórzy dodają marchewkę taką wiesz krojoną w plasterki czego ja nie dodaję i grzyby obgotowujemy później przecedzamy przekładamy gorące do tych słoików z przyprawami i zalewamy gorącym octem z wodą później to zakręcamy odwracamy do góry nogami te słoiki, czyli stoją sobie one na przykrywkach, dopóki nie wystygną. I później już zobaczymy, że te wieczka nam się wciągną do środka, czyli tak jakby wstępnie zawekują. Ale jak to mówią, wekowanie jest rzeczą pożądaną, jeżeli coś planujemy przechowywać dłużej. Czyli takie słoiki na drugi dzień wstawiamy do dużego garnka, tak po szyjkę tego słoika, czyli prawie całe, żeby były zanurzone, a przynajmniej 3 czwarte. Na dno dajemy albo gazety starym sposobem, albo jakąś ściereczkę lnianą, tak żeby te słoiki stały niebezpośrednio na dnie garnka i gotujemy przez 15-20 minut na bardzo wolnym ogniu. Wtedy to się jeszcze raz nam podgrzewa. Te wieczka się wtedy wciągną tak już na dobre i takie spasteryzowane grzyby możemy spokojnie przez rok, nawet dwa trzymać i na pewno będą one niezapomnianym wspomnieniem kiedyś tam zimą, czy na świętach, czy na jakichś imieninach. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Do prawdziwków jeszcze można dodać odrobinę miodu. Podobno są wtedy dużo, dużo lepsze. Nie wiem, nie robiłem tak nigdy w tym roku. Spróbowałem. Dałem odrobinkę miodu do słoików dwóch z prawdziwkami i zobaczymy, czy to jest prawda, czy to się potwierdza. No dobrze, a możesz jeszcze opowiedzieć o tym, co będziesz dzisiaj musiał zrobić? Bo jeszcze tak, oprócz, tego no, jesieniu oprócz tego jesienią robi się jesienią coś robię, z winogron robię, albo z jabłek. Oprócz tego jesienią robię bardzo często wino, znaczy no praktycznie co roku, od chyba 7-8 lat. bezakcyzowe y, Może powiedziałbym na własne potrzeby, ale tak naprawdę to więcej tego wina rozdaję niż wypijam sam. Chociaż wszyscy są zadowoleni, bo te wina są bardzo smaczne, domowe i. No, zupełnie mają inny taki, wiesz, inną nutę, inne inaczej są troszeczkę zrobione, na pewno nie są siarkowane, nie są właśnie konserwowane w żaden sposób przeze mnie. Wszystko jest naturalnie, wszystko jest zrobione własnymi rękami, bez jakichś tam urządzeń typu prasy, tłocznie, wszystko po prostu robię ręcznie w taki najbardziej prymitywny sposób. W tamtym roku robiłem wino z pigwowca. Kolega ma takie duże krzewy koło domu i tam rosną takie jakby małe jakby jabłka no, Pigwowiec to jest taki owoc kwaśny no, robi się na przykład do herbaty, dodatki i tak dalej Z tego pigwowca trochę jest roboty Ale wino wyszło mi białe Bardzo wdzięczne Naprawdę ma świetny zapach I bardzo oryginalny smak Trudne do zrobienia Ale, ale no, wszyscy je chwalą A w tym roku miałem, miałem pierwszy raz nie robić żadnego wina Ale ponieważ dostałem dwie skrzynki mm, Ciemnych, wspaniałych, dojrzałych winogron No to stwierdziłem, że nie przejemy tego a mając, a mając tak wspaniały materiał stwierdziłem, że no, nie mogą te dymiony w tym roku stać puste, bezrobotne, jeżeli jest takie winogrono, także wsadziłem w tamtym tygodniu, nastawiłem nastaw z tych winogron, zmiażdżyłem je, w, najpierw je umyłem bardzo dokładnie w wannie, żeby pozbyć się różnych tak tam nieczystości, drobinek pajączków i owoców takich powiedzmy nadpsutych, bo one albo wypływają na powierzchnię albo gdzieś spadają. Dokładnie to umyłem, przebierałem to wszystko do takiej dużej, dużej miednicy do zajomi, no, chyba z pół soboty. Później to wszystko ręcznie miażdżyłem, bardzo dokładnie, tak żeby te owoce no, żeby te owoce miały już, żeby puściły sok, żeby łatwiej zaczęły fermentować. Później to wszystko przerzuciłem do tego balona fermentującego. Dodałem drożdże szlachetne, tak żeby nie było fermentacji dzikiej. Te drożdże wcześniej sobie namnożyłem i to przez tydzień pracowało, ale ponieważ jednego roku zrobiłem błąd, że za długo te winogrona z pestkami były w balonie i później był taki, wiesz, taki, taki pestkowy posmak, to w tym roku już po tygodniu postanowiłem, że to przecedzę sobie i dzisiaj właśnie ładnie cały ten płyn przecedzę i będzie sobie dalej fermentował, ale już bez tych pestek, żeby, żeby nie było tego takiego kwaśnego, takiego pestkowego, drewnianego posmaku. No i później, gdzieś koło wiosny, będę to wino ściągał już, butelkował i raczył siebie i znajomych nim. Oczywiście w rozsądnych ilościach najlepiej to jest lampeczka. Albo pół lampeczki, albo odrobinę wina rozcieńczonego wodą, żeby spędzić miło czas broń Boże, żeby się tym winem upić. No i tak to wygląda. Także jesień fajna rzecz. Można dużo rzeczy sobie zrobić. Jeżeli macie dużo jabłek, to można je usmażyć, zrobić sobie przetwory różnego rodzaju. Można. No właśnie to chciałem, właśnie na tym mi zależało, żebyś o tym opowiedział, bo. Do tego zachęcam. Pamiętajcie zawsze, jeżeli ciotka, jakaś wujek, znajoma z pracy, czy ktokolwiek, Wam powie, że. Jest, jakiś, jak jest jakaś klęska urodzaju i nie wie co zrobić z gruszkami, ze śliwkami, z jabłkami, z winogronem. Zawsze uśmiechnijcie się, podziękujcie i weźcie, bo jabłko ma to do siebie, że nawet jeżeli przez tydzień ich nie zjedzicie, a będą to naturalne i to co Paweł wcześniej mówił o papryce, że zacznie następować w naturalny sposób gnilny, wy możecie je obrać, umyć oczywiście, obrać wydrożyć i przesmażyć i będziecie mieli wspaniały materiał na to, żeby zrobić sobie szarlotkę albo szarlotkę, na przykład sposobów jest masy myśmy też dostali no, to, to z to wiaderko ich gruszek innych. wspaniałych takich jak były gruszki no. błyszne w tym roku to wyjątkowo było mhm. ich też dużo i wyjątkowo smaczne no, w ogóle się nie psują tam leżą sobie w chłodnym miejscu w tej chwili jeszcze ale coś fantastycznego Słuchajcie, zróbcie sobie tak no, dla, dla swojej przyjemności własnej ze dwa, trzy słoiki. A zobaczycie kiedyś, jak to zacz, zaczniecie jeść, jak sobie otworzycie zimą. No naprawdę jest to frajda. Także do tego gorąco zachęcamy. No, i... no i, i z tą myślą Was zostawiamy. Przypominam jeszcze do tego, jeszcze dojdzie kapusta. Albo własnoręcznie szatkowana, albo kupiona, zaszatkowana mhm. i i sobie ugnieć troszeczkę w kamionkowym garku. No, oczywiście może nie takim dużym 40 litrowym, ale nawet jeżeli macie taki mały kamionkowy 10 litrowa, jak nie macie, to kupcie sobie, naprawdę ugnieciecie to jakimś tłuczkiem, wałkiem, czy tak, a można z tym albo ręką nawet. Można i w słoikach litrowych, a, a babcia Agi daje jeszcze na górę, ćwiartkę albo połówkę jabłka takiego kwaśnego, porządnie a to, i takie słoiki oczywiście, jabłka to się daje, tak i takie słoiki mamy, no to jest fantastyczna sprawa i mieliśmy też od babci kapustę przywiezioną więc zrobiliśmy cały wielki gar mm, bigosu i yy. część tego bigosu, tak jak już też mówiliśmy wcześniej, ona została zamrożona i na przykład jak będzie tak, że kurczeń, co dzisiaj zjemy to wyciągamy bigos i jemy, a nie dzwonimy po jakieś jedzenie z miasta do czego gorąco Was namawiam, żeby jeść swoje, zdrowe. Tak, i smaczne. I pozdrawiam sobie kończymy kochani, na tym. słuchajcie, wprawdzie w w prawdzie nie było dzisiaj żadnych rewelacyjnych przepisów. Ja tam odżegnywałem się w poprzednich odcinkach, że opowiem o jakichś knedlach czy czymś w stylu. Naprawdę to przygotuję i na pewno to usłyszycie. Mieliśmy zrobić odcinek taki... Mm, out of food, prawda, ale i tak żeśmy wrócili. No wiadomo, że rozmawiamy o A, Wróciliśmy do jedzenia. <laughs> wróciliśmy do jedzenia, no bo jeszcze chciałem jeszcze pogadać, wiesz, o takiej sferze podcastowej. Ukazały się tam u naszych y, zaprzyjaźnionych podcasterów. Opowiadali o jakimś nowym iPhone'ie. Panowie o gierkach mówią, że są jakieś premiery. Tak, Teraz ja, się, też ja się mówił mówili. o filmach, o tym, co, jakie premiery są. Ja akurat mm -hmm. nie śledzę, bo po prostu nie oglądam ale jakieś premiery mm -hmm. serialowe na, na jesień, z tego co wiem y, ciekawe się szykują Wła właśnie, y Homlad, wiem, że wznowili Homlad Paweł, Paweł Duraj zrobił słuchajcie, piwo domowe domowe piwo robił z tatą I wow. wysłuchajcie tego na podcaście inny koncept, jak nie słuchałeś, to sobie posłuchaj no też, to coś takiego co my robimy, tylko mm. akurat tutaj było piwo zachęcamy mm -hmm. gorąco słuchajcie podcastów, polecajcie tą ideę innym i cóż Pozdrawiam. Postaramy się być za dwa tygodnie. Jeżeli się uda, to będziemy w Waszych słuchawkach. Jeżeli ja nie, to troszkę później, ale tak. na pewno wrócimy. Właśnie na pewno przygotuję, opowiem Wam historię związaną właśnie z podcastami, dlaczego warto nagrywać podcasty i jak one nam pomogły w takiej pewnej sprawie. Tylko przygotuję się z, tak chronologicznie, co i jak i. Weź karteczkę, no, rozpiska. Knedle właśnie. mają być od ciebie no. w następnym odcinku. Ode mnie też będzie coś ciekawego. Tak. I jeszcze masa różnych tematów. Tak. Oczywiście ciekawych. I kurzyna. Kurzyna będzie na pewno. Dzięki za, Cześć, dzięki, dzięki za komentarze, Smacznego. bo tam się pokazały. Pozdrawiamy serdecznie. I no. prosimy o więcej. Cześć. No bardzo, bardzo, bardzo. Papa pa. Retro Rocket Network. Proszę ci, powiedz jeszcze raz to. Powiedz, błagam Ci. To co. Powiedz, bo to, to jest po prostu jak Ty to wymawiasz. To ma taką siłę w sobie. Red, red, red retro rocket network. <laughs>